Jeżeli chcesz kupić lub pozbyć się wszelkiego rodzaju staroci, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego oraz różnego rodzaju starych urządzeń, zapraszamy do firmy Stary Styl. W Radoniu przy ulicy Witosa 14A. Zadzwoń już teraz. Telefon 451 625. Bezpłatnie lub za niewielką dopłatą pozbędziesz się niepotrzebnych rzeczy. Stary Styl zaprasza wszystkich do sklepu firmowego, gdzie oferuje stare i stylowe wyroby artystyczne po atrakcyjnych cenach. Przyjedziemy. Wycenimy. Zabierzemy. zabierzemy. Stary Styl, Radom, ulica Witosa, 14A. Telefon 451 625.